Jest, jest, jest. Jest sobota, 9 stycznia 2021 roku. Słuchacie właśnie 324 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu a, a witają czemu tak się z Wami. Właściwie to ty się witasz dzisiaj? A kto ma się witać? No. Ty masz swoje radioeska, Jerry ma żarłok TV, a ja mam necro. No. Na pewno dobrze się czujesz? Ciążki film, gry i komiks, klasyka Klasyk i nowość, hity hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co, co my rocznie, strasznie i znajdziesz na necropolitanblogspot.com Witam Wita w nawiedzonym podcaście. z Wami niezbyt rozgarnięta studentka z dekoltem do kolan, czyli Hubert Dospandowski? pandowski Cześć! Cześć! I jej kolega, nerd-azjata, budujący na zaliczenie maszynę kwantową do zakrzywiania czasu, czy też do spowalnienia czasu w sumie. To ja, Szymon Szymasz-Cieśniński. Witam również. Tri Gelbman powróciła, powróciła na kinowe ekrany już no z naszej perspektywy w sumie prawie dwa lata temu było więc pewne, że i my prędzej czy później powrócimy do podcastu o pewnej, teraz już można tak powiedzieć, franczyzie będącej wynikiem kooperacji dwóch studiów, studia Bloomhouse i studia Universal, a mowa o Happy Death Day. Pierwszy film ukazał się w 2017 roku, w Polsce nosił tytuł Śmierć nadejdzie dziś, obaj go widzieliśmy, ty zachwalałeś go solo w Konglo, a ja z Wolfem w 185 nawiedzonym podcaście. Podobało nam się, prawda? Podobało nam się. To w ogóle zabawne, bo ja sobie dzisiaj przesłuchałem obu tych podcastów i wasz chyba pierwszy raz. Chyba go nie słuchałem. I tak jak tutaj się trochę nabijaliśmy w czołówce do tego podcastu z równoległych rzeczywistości, równoległych światów, to w sumie te dwa podcasty są trochę jak taki równoległy świat, bo niezależnie wpadliśmy na te same żarty i to dokładnie te same. Nawet dokładnie to identyczne zakończenie zrobiliśmy i w sumie mówiliśmy o tym samym. To, to tak jakbyś zamienił je, to mój mógłby polecieć jako negro, twój jako konglow. I no, no, wy mówiliście więcej. I ciekawie, ja na szybko zrobiłem te, ten podcast, no, sobie, ale dwie bardzo dwie mi się osoby, ten film ja ty zawsze dłużej uh -huh. wychodzą też. W sumie to też jest rzeczywiście zabawne, bo mnie się wydaje, że ja twojego też nie słuchałem przed naszą rozmową, żeby się nie powtarzać. <śmiech> nie, no bo ja wiadomo, co, jak Jana... przesłucham I... cudzy tuż przed mów, mów. moim, no to pewnie coś tam powtórzę, no, a, ale na pewno go słuchałem potem. No. Ja to na tym tak. pierwszym filmie mhm. byłem w kinie i bawiłem się doskonale. On mi się strasznie podobał. Trochę byłem zaskoczony, bo ch chyba dopiero przed samym filmem załapałem, że chodzi o Dzień Świstaka, a ja bardzo lubię e, motyw Dnia Świstaka, a Dzień Świstaka w horrorze był jakąś tam nowością, także ja wyszedłem naprawdę taki zrelaksowany, zadowolony i z, nie wiem, z, z poczuciem dobrze spędzonych 90 minut na, na takiej rozrywce po prostu bo Happy Death Day to jest kino rozrywkowe ale z pomysłem tak? takie naprawdę sprytne, cwane triki i właśnie na tym powtórzeniu z różnicą to jest też dobre określenie bo tak jak całe kino gatunkowe opiera się na powtórzeniu z różnicą, tak samo tutaj fabuła była oparta na powtórzeniu z różnicą, główna bohaterka Tri Gelbman e, powtarzała ten sam dzień za każdym razem, e, który kończył się tym, że ktoś ją mordował. No i to morderstwo zawsze e, sprawiało, że e, cofała się w czasie, tak do początku tego dnia i przeżywała go na nowo. Ale no, chcąc, nie chcąc, coś tam sama też modyfikowała. Pod najpierw e, czasami świadomie, czasami nieświadomie, czasami po prostu w ramach gdzieś tam irytacji tą sytuacją i ten film był świetnie zrealizowany, był zabawny też, bo to był slasher zmiksowany z niem nie ale też był zabawny. I ta główna bohaterka, Tri Gelbman, była no, niesamowita. Tak miała peł, była pełna energii, pełna werwy emocji w tym, w tej roli Jessica Roth. I ona teraz też powraca. E, powraca w sequelu e, właśnie no powróciła już e, w 2019 roku e, w filmie Happy Death Day To You czyli po polsku śmierć nadejdzie dziś dwa. <grywy> twórcy znowu tak no, nie spodziewali się że będą sequele i troszkę sobie strzelili w kolano no ale już jako tako ten tytuł jeszcze pasuje cały czas reżyserem jest cały czas Christopher Landon. Christopher Landon, który właśnie w 2019 roku poszedł do Jasona Blama, stwierdził, że też Bluma stwierdził, że ma pomysł na ten sequel. Stwierdził, że chciałby trochę pobawić się gatunkami, chciałby porząglować schematami znanymi z różnego kina gatunkowego. No i Blumhouse to klepnął i tak właśnie powstał sequel. Tym razem już przy scenariuszu nie grzebał. Kurczę, nie pamiętam, jak się ten pan nazywał, a gdzieś to chyba nawet miałem. Potem w razie scenarzysty pierwszego filmu już tutaj nie ma. Są tylko postacie przez niego wymyślone. Christopher Landon z tego je całą tą produkcją. W ogóle spodziewałeś się sequela i kontynuacji? Chyba nie. Chyba nie. To, była, to był zamknięty produkt. Wiesz, ja nawet uważam, że to jest jednorazowy film. I przed e, seansem dwójki nawet go sobie nie odświeżałem, bo wydaje mi się, że on już by mi nie dostarczył takich, e, takiej frajdy jak za pierwszym razem. I raczej nie myślałem o kontynuacji. No a gdy się okazało, że ta kontynuacja jest, to zakładałem, że po prostu e, po, powielamy schemat, że, że powtórka z rozrywki. Dlatego może mhm. też tak długo się za nią nie brałem, chociaż cały czas ją miałem na celowniku. No to ja ci powiem, że ja chyba w tej rozmowie z Bedwulfem, albo to było na nagraniu, albo poza nagraniem, nawet wiem, że o tym rozmawialiśmy, że nie spodziewałem się sequeli, no bo to była zamknięta całość, tak idealnie domknięta, spójna fabularnie i gdy okazało się, że będzie sequel, to ja miałem obawy. Cieszyłem się, no bo miałem bardzo pozytywne wspomnienia z jedynki, ale jednak miałem jakieś tam obawy, no bo jedynka była pomysłowa, tak, i no... Ciężko tak w teorii, nie? jak się nad tym zastanawiamy, powtórzyć ten fenomen. Ty mówisz, że nawet nie chciałeś wracać, bo uważasz, że to jest film jednorazowy. Ja nawet teraz bym chętnie do niego wrócił. Tylko, że umówiliśmy się na to nagranie wczoraj, więc ja musiałem szybko obejrzeć dwójkę, już jedynkę sobie odpuściłem przed tą naszą dzisiejszą rozmową, ale pewnie za jakiś czas ją sobie na drobie, znaczy nadrobię, powtórzę, bo bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie ją wspominam i też myślałem o tym, że może po prostu powróci motyw z Leszarowego bo mamy tutaj morderce w masce maskotki drużyny, lokalnego uniwersytetu i to jest taka maska bobasa, taka naprawdę upiorna i pomyślałem, że może jakoś to też uda się wykorzystać, ale jeżeli chodzi o to manipulowanie czasem, o ten dzień świstaka, no to już tutaj no, nie wiedziałem, co można by z tym jeszcze zrobić no i totalnie się nie spodziewałem tego, co ostatecznie dostaliśmy. Drodzy co Ja nie odświeżałem sobie uh -huh. też e, dlatego, bo ten film niedawno wleciał na Netflix i ja już tutaj sobie powiedziałem, jak już jest na Netflixie to już na pewno go obejrzę i tam się pochwaliłem znajomym, że, e, że jest na Netflixie i że sobie obejrzę i, i w zasadzie odzew był sam negatywny. Wszyscy, którzy mi odpisali powiedzieli, że beznadziejny film, że e, taka fajna jedynka, taki fajny pomysł, a że tutaj tak, pojechali że przesadzili, przegieli, a ja mam cały czas, wiesz, z tyłu głowy opiekunkę, do której y -hmm. pewnie przysiądziemy kiedyś i nagramy o niej, gdzie, y -hmm. gdzie pierwsza część mi się bardzo podobała jako slasher. Czekałem bardzo na dwójkę i dzień przed dwójką odświeżyłem sobie jedynkę i wtedy ta dwójka, ja ją szalenie negatywnie oceniłem po seansie. Możliwe, że teraz bym... Ja, ja sobie odświeżę dwójkę jeszcze raz i możliwe, że będę już trochę lepiej się o niej wypowiadał, ale pamiętając to stwierdziłem, że to był błąd odświeżania jedynki przed opiekunką, a tutaj jak już miałem świadomość, że popłynęli, że gdzieś tam poszli w zupełnie inne rejony i, i, i że przesadzili, to mówię, dobra, nie odświeżam jedynki, żeby tak na czysto podejść do, do tej dwójki. Yy, I da się, nie? Da się. Tylko, że ja ci powiem, jeden moment taki miałem, że cofnąłem się do samej ostatniej sceny jedynki, bo tu, ten film jest bardzo silnie związany z jedynką i on mm -hmm. w zasadzie zaczyna się w trakcie ostatniej sceny jedynki i, i ja sobie tak musiałem sprawdzić, czy to na pewno jest końcówka filmu, czy może ta, ta, ta, ta scena otwierająca dwójkę była wcześniej i tylko to sobie sprawdziłem. A tak sobie nie odświeżałem, bo, bo miałem tę świadomość, że, że po podobno jest pojechany. Moim zdaniem nie jest tak pojechany jak w przypadku opiekunki. Nie, nie puściły tak, nie, nie, nie puścili się peronu twórcy, no ale, ale faktycznie poszli w trochę innym kierunku. Nawet gatunkowo, bo horroru tu jest niewiele w tym filmie. Tak. Bo w dwójce skupiamy się początkowo na Rajanie. Rajan to jest kolega Cartera, który w pierwszym filmie głośno pytając czy Carter zaliczył, wpadł do ich wspólnego pokoju w akademiku? w którym nadal przebywała Tri i tak właśnie Rajana poznaliśmy. Tym razem wraca z samochodu, w którym nocował no i właśnie wraca do akademika, znowu wpada do pokoju tam ponownie widzi Cartera i Tri, ale tym razem po prostu gdzieś tam go Carter wypędza, no bo mieli całą nocną randkę w tym akademiku. No to, to było też w jedynce, ta scena była w jedynce, jak on wpada i, i on go wyrzuca, nie, oboje krzyczą na niego wynocha stąd nie? i on mhm. wychodzi, ale ja też tu mieszkam. <dibličnika> mm -hmm. I, i tym razem właśnie Ryan ee, zajmuje się swoim życiem. No i okazuje się, że jego projekt dyplomowy, czyli kwantowa maszyna do spowalniania czasu, zostaje zablokowany i zarekwirowany przez samego dziekana. Jakby tego było mało, Ryan kilka minut później zostaje zamordowany i niespodzianka, znowu budzi się w swoim samochodzie. Znowu w, widzimy pętlę czasową, Ryan przeżywa ten poranek po raz kolejny, ale jego dzień świstaka nie trwa jakoś szczególnie długo, bo z pomocą Tri i Cartera udaje mu się dopaść swojego morderca, a następnie w wyniku wypadku to Tri zostaje ponownie przeniesiona w czasie i jakby tego było mało zostaje przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości, gdzie znowu przeżywa w kółko swoje ubiegłoroczne urodziny, czy też, właściwie znaczy nie ubiegłoroczne, no to ostatnie urodziny i mało tego, tak, znowu ktoś na nią poluje, a każda śmierć kończy się resetem w ramach pętli czasowej. Bohaterka wie już jednak o maszynie czasu, odpuszcza w związku z tym poszukiwanie mordercy i zamiast tego próbuje wraz z ekipą Rajana. Z pomocą kolegów nerdów wymyślić jakieś bardziej takie logiczne, naukowe wyjście z całej sytuacji. No Tylko pojawia się jeszcze jeden problem. Tak jak powiedzieliśmy, to jest alternatywna rzeczywistość i w tej rzeczywistości Carter e, no nie jest jej chłopakiem, ale za to żyje jej mama. Tak, Czyli jeden z głównych wątków pierwszego filmu tutaj powraca w taki dość no niespodziewany sposób. No i jak już Mando zauważył, jak ja też wspomniałem, horroru tutaj jakoś bardzo dużo nie ma, chociaż cała ta pierwsza część z Ryanem no to jest znowu ten slasherowy Dzień Świstaka. Później dorzucono trochę tego powrotu do przyszłości. Na początku mamy horror, mamy zabójcę, maskę, nóż, ucieczkę, gdzieś tam walkę o przetrwanie, a potem wracamy do wątku Tri, ale rzeczywiście ona odpuszcza sobie starcie z tym antagonistą zamaskowanym nie daje się każdorazowo zabijać. To nie jest znowu jak w jedynce ten schemat, że ona próbuje stawić czoła mordercy i jej się nie udaje, nie udaje, nie udaje w końcu gdzieś tam w finale może jej się uda. Punkt ciężkości przesuwa się właśnie z intrygi kryminalnej, z horrorowej na wątek no science fiction, tak, taki fantastyczny science fiction, młodzieżowy. Przygodówka, młodzieżówka, komedia. Obserwujemy trochę. tych nerdów próbujących naprawić problem pętli czasowej i główną bohaterkę, która zmaga się, no po pierwsze właśnie pomaga, próbuje jakoś z tą ekipą współpracować, a po drugie zmaga się no, z tym trudnym wyborem, tak? Czy chce żyć w rzeczywistości, w której e, no jest z karterem e, i się kochają, czy może w rzeczywistości, w której żyje jej mama? Obie opcje mają wady i zalety, no i to są te dylematy, które gdzieś tam obserwujemy. No i jak ci się to podobało? Tak? Spodziewałeś się czegoś takiego? Ja bym totalnie, totalnie, totalnie zaskoczony. No Właśnie najpierw może ja ci zadam pytanie. Dałeś się zaskoczyć tym pierwszym scenom, że to będzie teraz dzień świstaka drugiej osoby, dzień później tak. i znów będzie to samo? Dałeś tak. się? Tak. Ja ci powiem, że moment pokazania logo Uniwersalu, o czym obaj mówiliśmy w swoich podcastach, w jedynce Ham. był oczywisty, nie? E, tak. czyli ta powtarzalność wylatywania uniwersalu. a tutaj jest podzielone na trzy e, pionowe fragmenty i każdy jest trochę inny i tak jakby przedzielony taką elektryczną linią i ja go nie rozgryzłem chociaż no po sensie jest to oczywiste ale ja sobie pomyślałem wtedy że może to będą trzy równoległe dni świstaka na przykład, bo wiedziałem że coś przegieli, więc mm -hmm. może na przykład bohater A, bohater B i bohater C będą tego samego dnia przeżywać dzień świstaka i w zależności od tego <śmiech> który z nich umrze pierwszy, to wszystkie trzem się będzie resetować, nie? Także w, po, w połowie zdania będziecie się mógł gdzieś zresetować, ale sobie pomyślałem, no to raczej głupie jest, to nie jest chyba ciekawy pomysł, zresztą trudny do pokazania, e, czy równoległe jakieś sprawy rozwiązywać, ale gdy ten bohater wychodzi z samochodu, to jednak podejrzewałem, że to jest zmyłka. To jest znów tak typowo oczywisty początek dnia świstaka, czyli że on idzie trochę zamulony, a my mamy zwracać uwagę na te wszystkie elementy, co się dzieją w koło, bo wiadomo, że one się będą powtarzać. To już w zasadzie od pierwszej sekundy wiadomo, mhm. że tu, tu będzie dzień świstaka, bo tu gdzieś pies wyskoczy, tu ktoś z krzaków, tu znów ta zbiera na globalne ocieplenie. Ale no tak sobie myślałem, kurde, jak to będzie tak, to na słabo. ocieplenie. <laughs> Pomyślałem sobie, że jeśli to będzie coś takiego, to trochę słabo. Chociaż tak jak mówisz, mm -hmm. tutaj nie ma tego motywu e, odkrywania powolnego i przekonywania ludzi, bo on już drugiego dnia wpada do pokoju znów i mówi, kurde, ja już ten dzień przeżyłem, a że jest tam bohaterka, która przed chwilą przeżyła sto razy ten sam dzień, to ona go od razu wprowadza i oni od razu już są na, na etapie, nie wiem, dwóch, trzecich filmu takiego normalnego z Dnia Świstaka. Mm -hmm. Te morderstwa na początku, wiesz co one są takie na szybko zrobione w większości. Tu gdzieś wyskoczył z szafy, ciach, zabił, koniec, nie? W następnej scenie nie było go w szafie, tylko nagle się pojawił za plecami czy coś, nie? Eee, ale ta jedna scena jest fajna, ona jest też humorystyczna. Jak oni już wszyscy wiedzą, że jest gdzieś w i mówią, to musimy go gdzieś przeczekać. Ukryjemy cię gdzieś i idą na stadion, na mecz, nie? A tam jedna trzecia ludzi na trybunach w tych maskach siedzi i, i wszyscy wokół nich są w maskach, nie? I A potem, jak... to jest taka bardzo długa scena, gdzie no, Ryan fajna, najpierw spogląda na tri, Aha. potem tri spogląda na kartera, kartek w ogóle się nie orientuje, nagle tak patrzy: oj, patrzy na mnie tri. No co? <laughs> Miałeś lepszy pomysł? ona jest właśnie na początku humorystyczna, ale potem jak jest jakiś alarm i wszyscy, jest ewakuacja stadionu i oni uciekają i on nagle zostaje w tył i widzi, że jeden w masce idzie w jego kierunku, a nie z tłumem, to to jest fajne, horrorowe. To jest taki no, fajny, jest horrorowy motyw. I no. jeszcze no. Tak wszyscy po prostu on, on, bohater nie ma ucieczki, tak? bo musi nagle pod prąd jak gdyby uciekać no, no. i potem jeszcze trafia na jakieś takie zaplecze, gdzie jest jeszcze więcej tych rekwizytów związanych z tą drużyną uniwersytecką, więc tam no. są jeszcze no. te maski, właśnie stroje, manekiny. Taka właśnie strasznie horrorowa miejscówka. Ale I chwilę później, chwilę później, jak on odkrywa tożsamość mordercy, okazuje się, że mamy tutaj multiwersum i te same, ci sami bohaterowie mogą żyć w dwóch, w jednym świecie, w dwóch osobach z różnych multiwersów. Mogą się zamienić pomiędzy światami równoległymi. No to się robi już jazda. I tu mnie zaskoczyło. Tego się nie spodziewałem. Na początku trochę byłem na nie, jak się okazało, że ona się jeszcze cofnęła w czasie i znów będzie przechodzić ten sam dzień. Ale że oni tutaj pogrywają że to, to wygląda inaczej, bo ona odkrywa stopniowo, że jest w innym świecie. E... Mm -hmm. I też, że ona już ma tę świadomość, więc to bardzo szybko też u niej się dzieje. Nie ma tego żadnego odkrywania, no to spoko, to idzie w innym, w innym kierunku wtedy. Ale tak jak mówisz, gdy ona sobie odpuszcza tego mordercę i zaczyna rozwiązywać z nimi ten problem, to jest fajne, to jest takie właśnie komediowo-przygodowe, bo tam jakaś muzyczka gra w tle, mamy kompilacje scen różnych, ale na przykład jak ona tam te samobójstwo... Tam taki teledysk w ogóle w pewnym momencie, no, nie? Z tymi jej jak... zgonami, mhm. Właśnie to mi się nie podobało, te samobójstwa, takie, takie głupawe, a, a ja miałem ci, powiem, ciary na przykład, jak ona piła tego kreta w e, supermarkecie, to mi się źle robiło, niedobrze, a to jest pokazane jako taki żarcik, taki z melodyjką w tle, nie? albo jak tam wskakuje sobie w tą rozdrabniarkę, e, albo ta scena jak z samolotu wyskakuje i leci z tymi fakolcami, no to, to takie już a, w kostiumie Ale właśnie, Mando, bo ta liżowana. scena na przykład, e, wiesz co, mi się to podobało, bo... E, ten film, no jakby nie patrzeć, traktuje o rzeczach no takich właśnie komiksowych, jak się, to się mówi czasami, nie? O tym właśnie multiversum, czymś, czego raczej no w telewizji, w filmie, serialach, w książkach często nie spotykamy. No i twórca właśnie bawi się gatunkami, tak? żongluje nimi. No i potem, wiesz, Jedynka miała też mocny wątek tego dramatu prywatnego osoby, która gdzieś tam no nie jest najsympatyczniejszą dziewczyną i trochę jej się za to obrywa i nagle w tej właśnie nieciekawej sytuacji, to jest problem, nie, że nagle ludzie cię nie lubią, wiesz, że ktoś chce cię zabić, no i mamy ten trochę właśnie dramat dziewczyny, która jest niefajna, która jest trochę wredną dziewczyną, ale zarazem, no kurczę, no też nie jest jakimś potworem, która może do, do, gdzieś się zmienić i do tego tam ten dramat bardzo osobisty i ten film miał też takie wątki bardziej smutne, a tutaj już mamy po prostu dramat osoby uwięzionej w multiwersum, coś zupełnie innego, mamy więcej tych wątków komediowych i na przykład ta cała sekwencja z wyskakiwaniem z samolotu w bikini bez spadochronu i jeszcze potem fakt, że ona tam spada przed bohaterów, to zupełnie nie ma sensu niby, nie? Ale to jest nawiązanie do teledysku tego utworu, który leci w tle. W sensie, wiesz, to jest taka zabawa po prostu intertekstami, nie? To jest takie pogrywanie sobie, dawanie smaczków i tak dalej. Więc dla mnie, tak, to było już trochę od czapy, ale nadal to jest fajne, tak? Bo to jest taka poprawka kultura, którą ja chętnie chłonę. A przypomnij mi, czy... W pierwszej części nie było tak, że ona w jakiejś pętli nie zginęła, a mimo wszystko się zresetowało, bo ja już mogę mylić te filmy z dniem Świstaka. Um, z co, nie, Dnia Świstaka. No nie pamiętam, no bo ja też to widziałem jednak. Bo tak mi się wydawało, ale to mo mogłem się mo mogę mylić, nie? bo wydawało mi się, że tak było, bo gdyby tak było, to tej śmierci trochę bez sensu. Chyba, że chciała przyspieszyć po prostu e, te dni, żeby one szybciej leciały. E, to no dobra, Ona no, nie przede ważne. wszystkim nie chciała ginąć właśnie około ofiara Mordercy, nie? No bo, tak, jo, to czy, se bo wybrała, ona to przez se wybrała cały film, ciekawe, że on na nią poluje. To sobie wybrała ciekawe sposoby na zabijanie siebie. No, no nie ważne, Ale to właśnie no było takie, wiesz, no, postmodernistyczne z jajem i to, no. Ale ogólnie mnie się ta część podobała. Mnie się to całkiem tak miło, przyjemnie śledziło. Ta grupa nerdów, która reaguje na nią e, tak śmiesznie, bo z, ona mówi językiem takim, które, że, że oni są to w stanie zrozumieć, ale jednocześnie oni cały czas w każdej pętli ją dopiero poznali, nie? Kilka sekund mhm. temu i muszą jej zaufać, nie? I, I to takie w sumie fajne tutaj zabawne sytuacje były, całkiem ciekawe. E, tak, bo też także... są te interakcje na zasadzie, y, ta wredna laska, taka blondynka atrakcyjna kontra ekipa nerdów, nie? I że no. ona nie rozumie, o czym oni mówią, albo oni ją pytają, czy widziała powrót do przyszłości, a ona co? Nie? Jak to nie? Jak to no, możliwe? No, sympatyczna, <śmiech> bardzo, no, no, od razu tracisz sympatię do takiej bohaterki. <śmiech> w pierwszej części zresztą też coś było z, chyba właśnie z dniem Świstaka, bo tak, tak, nawet tak. o tym mówiłem w podcaście, ale nie wiem dokładnie co. E, dobra, także ta część dla mnie spoko. E, popłynęli, odpłynęli od horroru, ale ja się bawiłem na tym tak samo dobrze, jak na jedynce. Motyw mordercy jest słabszy. On jest taki, kurczę, taki telenowelowy mocno. I nie wiem, ja, nie wiem jak ty miałeś, ale ja ci powiem, że... Chyba od pierwszej sceny wiedziałem, kto tutaj będzie mordercą i, yy, i miałem wrażenie, że nawet nas nie od chcą Czyli zaskakiwać. Od pierwszej sceny w alternatywnej rzeczywistości? Yy, pierwszej sceny, gdy pojawiła się postać, która ostatecznie okazuje się mordercą. Gdy ją zobaczyłem, to już jakoś... Tzn. Jeszcze nie, bo on się pojawia za nim, wiemy, że to jest alternatywna rzeczywistość. Ale bardzo szybko postawiłem na niego, na tę postać i... I, I miałem wrażenie, że wcale nas nie chcą zaskoczyć, ale to tylko może moje to wrażenie. To znaczy, no tutaj właśnie bo, bo nie gdy ma wychodzi wiele ta scena, Wierzno, gdy je... wychodzi ta finałowa scena z z ujawnieniem tożsamości mordercy, to ona jest po prostu jak z mody na sukces wyciągnięta. I mam wrażenie, że to celowo jest tak zrobione. Tak, Ale takie, właśnie, takie, mnie, tak mnie się to podobało, bo to znowu było takie z jajem. Poza tym, Jedynka e, robiła coś fajnego, bo dała nam podwójnego mordercę, nie? No, a to jest sequel. <głos> Trzeba pójść dalej, więc mamy podwójnego mordercę. I powiem ci, rzecz. I tak jak ja też podejrzewałem tę postać, tak, to okazuje się być winna, tak, no nie spodziewałem się tego, że będzie trójka morderców, i potem, te, no tak, oni się odstrzeliwują dość szybko, powiedzmy, ale nadal podobało mi się, że znowu, wiesz, było coś nowego, jakiś pomysł, jakiś taki to powtórzenie z różnicą, że nawet jeżeli coś było bardziej schematyczne, no to że dodali do tego trochę jednak tego pieprzu, czyli żeby było właśnie jakoś bardziej zabawne zapadające w pamięć, więc yy, to, to nadal było fajne, tak, że ta, w tej intrydze jednak coś więcej było dla mnie. Tu w sumie nawet czworo morderców było, bo z pierw, w pierwszej części filmu kto inny był mordercą, no tak, co no w pierwszej było bez było sesji, dwóch, bo, teraz trzech, no to nawet bo mordował, mordował z pewnego, po... ale nie, mówię pierwszej części drugiego filmu, Aha, ten no początek tak. z Azjatą. I on mordował Azjatę, po to, żeby on mógł żyć w tym świecie, ale świat się resetował. On nie miał świadomości, że każde mhm. jego morderstwo resetuje ten świat. Ja nie krytykuję tego. Po prostu podkreślam, żeby nie spodziewać się takiego jakiegoś kryminału trochę na poważnie, czy slashera trochę na poważnie z tożsamością mordercy. No bo mówię, ale to Ale cała jest ta takie... jest w ogóle w tle, nie? Dlatego ona też nie, nie ma zaskakiwać, mhm. bo tutaj nie ma 15 tropów, tak jak w jedynce, że wszyscy nienawidzą tri i każdy może być zabójcą, nie? Mhm. Tutaj raczej no. masz y, intrygę na zasadzie, pamiętasz coś tam z pierwszego filmu i spodziewasz się właśnie tego odtworzenia schematu, a tu się okazuje, że nie, że to co było w pierwszym filmie to jest inna rzeczywistość, więc to się nie pokrywa z tym co masz tutaj. I mhm. to też jest w sumie fajnie wykorzystane i komediowo, i obyczajowo, i w ogóle młodzieżowo, bo masz postacie, które były na przykład negatywne w pierwszym filmie, a w drugim są pozytywne, a masz postacie, które były za coś tam e, krytykowane też przez nas, tak, widzów za pewne zachowania w pierwszym filmie i w drugim filmie masz scenę gdy na przykład bohaterka stwierdza, kurczę, może ja źle oceniam ludzi, może oceniam ich przez pryzmat tych moich wspomnień, z mojej rzeczywistości, a się okazuje, że nie, że znowu pana bohaterka na przykład jest no, niezbyt sympatyczna, miła i w ogóle nie. Ale to zależy, bo ta, która była mordercą w pierwszym w filmie tu jest zupełnie inna. No tak mówię i, o tym właśnie, i, tak, no. że właśnie to, to znowu nie jest jednoznaczne, tak, że jedna postać się zmieni zupełnie, inna postać się zmieni trochę, a trzecia się w ogóle nie zmieni. I, I tu dostajemy to, co w Arrow był taki odcinek, jak się Kanarek pożegnał z ojcem, tylko to nie był jej ojciec, a ojciec z alternatywnej ziemi, ale dostała szansę pożegnania się z nim, bo jej ojciec już umarł. I tutaj też jest ten motyw, że mhm. ona ma szansę przeprosić, powiedzmy, mordercę z pierwszej części, że w jej świecie to się tak potoczyło. Nie? Ale też mhm. ten film, jeden schemat powtarza pierwszego filmu, chociaż też trochę inaczej. Bo w pierwszym filmie i ja w swoim podcaście, i wy w swoim podcaście byliśmy zaskoczeni te, tą zmyłką finałową. Czyli, że dostajesz ten taki typowy ostatni dzień dnia świstaka. Gdzie bohater mhm. wszystko naprawia, idzie każdym tropem i tym razem już się nie sili na coś, tylko faktycznie. Kogo ma przeprosić, to przeprosi. Co ma zrobić dobrze, to robi dobrze. I, i to jest taki film, który zawsze kończy dzień świstaka, nie? gdy mhm. zrobisz to dobrze. I to było bardzo zaskakujące w pierwszej części, że ten dzień się kończył, a ona zginęła. Niespodziewanie zginęła, wtedy poznaliśmy prawdziwą tożsamość prawdziwego mordercy, i nagle jeszcze raz ten dzień. No i drugi raz tak go nie powtórzysz, nie, nie przeprowadzisz <gry> tych rozmów z tymi bohaterami, nie pożegnasz się, nie powiesz, że kocham w ten sam sposób piękny, nie? A te postacie już tego nie pamiętają, one mają już reset, nie? I tutaj jest też dokładnie taki sam dzień, gdzie ona z matką przeprowadza taką emocjonującą rozmowę, żegna się z wszystkimi, i znów zastosowano ten myg, że to nie jest tak naprawdę prawdziwe zakończenie, tylko tutaj trochę inaczej tutaj bohaterka przeszła przemianę i stwierdziła, że no, że nie, że to nie ten dzień, nie? Że mhm. jeszcze raz musi to zrobić inaczej. Bo ona musi przejść w ogóle dwie przemiany, jak gdyby, nie? Podjąć. Mhm. Tak. I właśnie, główna bohaterka. Kurczę, naprawdę Jessica Roth jest tutaj genialna, tak? Ona... No, no, no. I w ogóle znowu mi się podoba to, że tutaj reżyser, tak, i studio że Landon e, z jednej strony pokazuje, że ona ma być tą taką właśnie e, przepiękną, atrakcyjną, seksowną dziewczyną, ale zarazem nie epatuje seksem, nie, że ona ma być tą bohaterką, w której tam młodzież oglądająca ten film się zakocha ale jednocześnie nie robi właśnie niczego wulgarnego, taniego, takiego żałosnego z tym wszystkim, dziewczyna ogrywa tutaj tyle emocji, że głowa mała po prostu, jak ja widziałem tę jej fizyczną grę nie? te miny po prostu, to jak ona gdzieś tam się zapowietrza, sinieje, jak gdzieś zaciska ręce, chce rwać włosy czy coś bo no, ona jest świadoma tego co się dzieje teraz tak? już nie ma zdziwienia czy coś, raczej jest gdzieś tam gniew, irytacja, złość smutek, nie wiem, zaskoczenie, że mama żyje, tak? Ona tak fajnie odgrywa te emocje, że no naprawdę wow, wow, wow, wow, wow. Chciałbym ją zobaczyć w jakimś innym filmie, w jakimś kinie może nierozgrywkowym, bo tutaj, tak, to jest cały czas właśnie film rozgrywkowy, ale no ona wypada niesamowicie. Zresztą cała ekipa też gra dobrze, na przykład Carter. Ja też oglądałem wywiady tutaj z aktorami i na przykład się śmiali, właśnie Jessica Roth się śmiała z Izraela Brosarda, który wciera się w Cartera, że on musiał za każdym razem reagować tak samo, jak ona się budzi. A ona się budziła za każdym razem inaczej, bo na przykład pokazywała mm -hmm. uczucie innego bólu, w zależności <laughs> od tego, jak zginęła. A Carter miał takim samym natężeniem głosu, z takim samym ruchem, gdzieś tam powiedzieć o tych jej spodniach, że jej złożył i tak dalej. Podobno reżyser kazał mu to powtarzać cały czas i cały czas i cały czas zwracał mu uwagę, że teraz to się za szybko ruszyłeś, teraz to głos trochę podniosłeś, teraz coś tam. Ale też właśnie wszyscy wypadają autentycznie, tylko no główna bohaterka ma najwięcej do zagrania i no jestem pod przeogromnym wrażeniem, jak to tutaj wypada. Chcę coś dodać do twórców? Nie, no, wiesz co, nie pomyślałem nawet o tym karterze, że to jest scena interakcji, więc on musiał za każdym razem to samo. W ogóle mi to do głowy nie przyszło, to wow, szacunek, ale... Ale ogólnie ja, mi się cała obsada podobała. No, no oczywiście no, są takie przerysowane, komediowe. Dziekan no jest Daniel, za no, dziekan właśnie. może. A że on wchodzi w interakcję z Daniel w pewnym momencie, no to tam w ogóle <grym> e, dochodzi do... Taki do ciężki takiej slapstick, taki no, no, jaś no. No, <grym> no dziekan jest ale przerysowany. Ale się, nie? Myśl o tym? <grym> no. no to tyle. Dobra. Y co do jeszcze tej grozy i horroru, no bo ty, ty, ty mówiłeś, nie? że tutaj nie ma w ogóle Chorego, ale w tym filmie mamy 19 śmierci. <śmiech> Ginie 8 postaci. I powiem ci, że właśnie te samobójstwa są bardzo kreatywne. Co do starć z mordercą, one są takie bardziej stonowane, ale na przykład bardzo mi się podobały w ogóle starcia od strony naszej głównej bohaterki, bo Tree reagowała... Ona nie była taką Final Rambo w 100%, ale już tak... No, bardzo sprawnie działała. nie Jeszcze próbowała gdzieś tam jako studentka po prostu na przykład poprosić o pomoc policjanta, nie wyszło, to następnym razem już bierzemy sprawy we własne ręce. Aha. Bardzo fajnie się śledziło te starcie od tej strony już świadomego protagonisty, który wie, czemu, sta mniej więcej wie, tak czemu, komu stawia czoła. Super to było. No, okej. Okay. Tutaj nie była też taka negatywna od początku, nie? no bo tam mhm. mieliśmy nieprzyjemną laskę, nie? taką, której nie lubimy od samego początku. Tu ona od początku już jest okej, okay, także my, jako widzowie, już od początku z nią sympatyzujemy. Najwyżej bohaterowie są jakoś w szoku, ale też to nie jest tak podkreślane w tym mhm. filmie, że ona jest taką mendą. Chociaż z drugiej strony, jeśli ma się świadomość, że ona ma świadomość, że zamieniła się z postacią z tego świata i wrzuciła ją do innego świata i postanawia podjąć decyzję, że że ona tutaj zostaje, no to trochę egoistką jest, nie? mając świadomość, że odpowiednik z tego świata żyje teraz w świecie bez matki, i tak dalej. Nie? Także równolegle gdzieś tam inna tri przechodzi szok. Nie? No ale, ale to tylko to tak to dodatkowo, jak mamy tę świadomość, no a z drugiej strony no, rozumiemy w pewnym sensie. Nie? W sumie to można pokazać w sequelach, nie? jak tam Tatry sobie grać, ale nie. E, e, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ten film, e, tak jak mówię, on jest bardzo samoświadomy. Mamy taką e, z pełną świadomością celową e, zabawę tym materiałem filmowym, materiałem filmową. Mamy teledysk wrzucony praktycznie w środek. Taki też pojechany teledysk. Mamy masę scen komediowych, slapstickowych, trochę tego slasherowego horroru cały czas. E, są nawiązania właśnie do powrotu do przyszłości. Są nawiązania do e, filmu Jacka Scholdera 12.01 z 1993 roku i ogólnie widać, że reżyser i scenarzysta odrobił tę pracę domową, pooglądał e, inne filmy o tematyce właśnie podróż w podróży w czasie czy zapętlania czasu i teraz wykorzystuje to wszystko, by tworzyć coś świeżego. E, zresztą e, też świetna rzecz, e, pamiętasz jak się ma maszyna nazywała? Maszyna czasu tutaj? Siri chyba, nie? CC. A, i C CC to był skrót od Sisyphus, czyli Syzyf. Nie? No i też e, e, taka pierdoła, nie? Ale Syzyf, człowiek, który oszukał śmierć, po pierwsze. A po drugie, człowiek, który został mm -hmm. skazany na wieczne powtarzanie tej samej czynności. Prosta rzecz, a po prostu tak mi się Japa cieszyła. <laughs> Zauważyłem, że Ryan mówi, że to jest właśnie e, sys, projekt Syzyf. Tak, nazywamy go e, krótko CC. Świetna rzecz, znowu. No dobra, to podsumowując, jesteś na tak? Tak, jestem na tak. Ja się bawiłem w zasadzie równie dobrze jak przy jedynce. No jest to już inne gatunkowo kino, ale no nie czułem takiego, wiesz, upadku na mordę jak przy opiekunce, nie? gdzie dostałem żarty, które mnie totalnie nie bawiły i, i w ogóle film no, z, zupełnie, zupełnie Ja na mam do to porozmawiamy, teraz nie o opiekunku. Dobrze. Tutaj jest no. mniej więcej tak ta sama lekkość, ta sama przyjemność przy oglądaniu. No Jest to bardziej popieprzone, jest bardziej pojechane. Można się wkurzać na to, że nie wiem, naukowo wyjaśnili ten dzień świstaka, bo w sumie w żadnym chyba. No właśnie, mando, mando. Nie jest wyjaśniany e, dzień świstaka. To jesteś matematykiem. E, no. E, jak patrzyłeś na tę tablicę, to to miało sens? Nie wiem, stary. Nie wiem, to jest matematyka którą ja się już nie zajmuję od dawna, nie sądzę, wiesz, raczej przy tego typu filmach jest bełkot, znaczki i tak dalej, nie? Ale może właśnie tam e... była jakaś beka z jakichś równań, czegoś, nie wiem, bo ja też widziałem tylko jakieś to nie dziwne nie wiem, no ja kreski. tak nie siedziałem nigdy w tym, wiesz, ja studia przeszedłem, dwóch ostatnich lat studiów nie zrozumiałem, uczyłem się kreska, kropka, uczyłem się tak jak tutaj tri na, na egzaminy, uczyłem się linijek, po prostu znaczek po znaczku, nie rozumiejąc ich. Matematyka na studiach jak dla mnie jest oderwana totalnie od życia rzeczywistości, więc skończyłem te studia, no bo skończyłem, ja ale tutaj. wiedziałem, że nie będę miał z tym do czynienia, z tą wyższą matematyką w życiu nigdy. Hmm. No ale chodzi o to, że tutaj wyjaśnili nie? I to może się też nie podobać Bo teraz już na pierwszy film spojrzysz troszkę inaczej Może tam będziesz, będziesz mieć świadomość Że tu jakaś machina do zmiany czasu Chociaż nie, raczej nie będziesz patrzał inaczej No ale zwykle nie jest tak nie? Chyba, że są to same fiction to filmy fajne. takie właściwie to Że to już nie jest jakieś tam zjawisko nadprzygodzone Tylko no, no. Tylko masz przyczyny. A, a, aha, bo ja podsumowałem, a ty nie A już chciałem przejść do jeszcze jednego tematu A tobie się e... podobało? Tak, ja polecam bezwarunkowo jedynkę i dwójkę, to, to nie są filmy, które właśnie z odmienią oblicze kinematografii, ale jako rozrywka, no w tym momencie to jestem wiesz 10 na 10, polecam każdemu, wszystkim, wszystkim razem i każdemu z osobna i teraz na sam koniec poproszę strefę spoilerową, we bo chciałbym i tu pewnie też chciałbyś o zakończeniu pogadać, nie? o scenie po napisach. No ale jeszcze zanim spoiler, scena spoilerowa, to jeszcze bym chciał powiedzieć, że trzeba obejrzeć jedynkę przed dwójką. To jest warunek konieczny. Te filmy są ze sobą, już to chyba mówiłem zresztą, ale są ze sobą bardzo silnie powiązane. Bez jedynki i dwójka No to jest dwójka, bezpośrednia raczej... kontynuacja, tak? No ale no. nie tylko kontynuacja, tylko film nachodzący, filmy nachodzące na siebie, nie? Więc no, rzeczy, no, które były wyjaśnione już w jedynce. No to no, no ale nie, że odcinek A kończy się na punkcie B i jedziemy dalej, tylko te dwa odcinki na siebie nachodzą. Są, no dobra, dobra, nieważne, jedziemy do strefy spoilerowej. <laughs> jedziemy. Uwaga! Spoiler! Dobrze, to witamy po napisach w króciutkiej strefie spoilerowej. Dobrze, to od czego chciałbyś zacząć? A ja nie wiem, ja myślałem, że ty chcesz o ostatniej scenie pogadać i tak, w bo sumie scena po o napisach, ewentualnym kolejnym sequelu. Scena po napisach jest bardzo nietypowa, bo ogólnie Tri powraca do swojego wymiaru. Udaje się tam wszystko jakoś dograć. Ona stwierdza, że jednak rozmawia z mamą, która mówi, że no za nic by nie porzuciła swojego męża, bo dzięki właśnie temu związkowi ma teraz Tri. No i Tri stwierdza, że ona też chce wrócić do Cartera do tamtej rzeczywistości, bo to jest jej rzeczywistość, tutaj nie ma nawet wspomnień swojej, swo tych, tej tri stąd, więc czuję się jednak tutaj trochę obco, chcę być tam w swoim świecie. No i powracam. No i po napisach widzimy scenę, jak normalnie zapowiedź Avengers. Trafiamy do agencji badań naukowych, hmm. która wygląda jak siedziba S.H.I.E.L.D. i tam aktualnie znajduje się Sisi, czyli ta maszyna kwantowa, no i z jednej strony cała sekwencja kończy się żartem, że będą teraz testować ten, te właśnie zaburzenia czasu na Daniel, ale z drugiej strony no to też może zwiastować kolejny sequel i ja już ci powiem, Mando, że twórcy, tak, czyli właśnie nasz reżyser, scenarzysta i też Jason Blum powiedzieli, że będzie trzecia część, tak, że będzie Happy Death Day 3 na przykład, tak, no bo 3 to jest imię bohaterki czy coś takiego. Sequel A, no jest tak. już w Planach, może nawet go kręcą. Nie, zaśmiałem się tylko, bo, bo to ten, zastanawiałem się jak trójkę wykorzystać i zaśmiałem no, się, bo znalazłeś, no wiem, <laughs> <laughs> dlatego się zaśmiałem. <laughs> no i co? No, powiesz? ja ci powiem tak, bo to w ogóle się dzieje w, na Ziemi 2, ta scena, na tej równoległej Ziemi, w której była tri w filmie drugim. I to już nie jest ta tri, tylko ta druga tri, która była w tym czasie na naszej ziemi. Oni tam mają karę, na uczelni muszą zbierać śmieci w tych uniformach za to, że ukradli dzie, dziekanowi Sisi i zabarykadowali się i ją uruchomili pomimo zakazu. No i tam właśnie ta agencja przyjeżdża i, e, to, czy tak mi się wydaje, że to jest ta ziemia, ale nie, no na pewno, bo oni o tym rozmawiają chyba. E, czy jej się udało i tak dalej. E, tam przyjeżdża ta agencja i to jest. Kurde, no ja. To, czy, to jest Ale fajne, wiesz, to, to nie, nie, nie może być Ziemia 2, no bo karter nie protestuje w sprawie Daniel. <głos> Chyba, że to tylko było wyobrażenie w głowie. Three. Ale on już się może dowiedział, że Daniel go zdradza. No, nie wiem. No, mhm. no nieważne, to jest nieważne, która to jest ziemia. Równie dobrze może to być ziemia 7, nie? Albo 53. <śmiech> no. e, bo tam też mogły się dziać te rzeczy. E, to Znaczy to jest tak. Do tego filmu to pasuje, chociaż zwiastuje coś już totalnie w ogóle innego i, i mam wrażenie, że ten trzeci film to już w ogóle nie będzie horrorem, a właśnie jakimś kinem superbohaterskim bez superbohaterów, ale z tym całym multiversum i, i z tymi wszystkimi mambo jumbo z czasem i tak dalej. Ale z drugiej strony to może też być prosty znów slasher, gdzie oni po prostu na kimś testują. Chociaż to trochę bez sensu. Ale to, to może być milion rzeczy. Nie Ktoś może to wykaść ktoś może to przypadkiem uruchomić. E, no czy ale coś. wydaje mi się, to czy, ja mówię, że to mógłby być zwykły, taki jak jedynka. Nawet już bez mhm. nich. A my, my mielibyśmy świadomość jako widzowie, że to jest kolejny test na innej osobie. Nie? Ale no, no, jak chociaż mamy tri do to by był, w tytule, no to... No, bo to a może był był właśnie może to nie będzie mordercą w następnym uniwersum? Wow, może, to było fajne. To znaczy na pewno, to ja już mam wrażenie po tych dwóch filmach, że to jest jak kula śnieżna. E, ten trzeci film będzie gigantyczną kulą śnieżną, ona się toczy i powiększa. I tak jak tutaj e, już wiesz, po, poszli w, w różne kierunki o, o kilka kroków dalej. Tak myślę, że trzeci film już może z schoroją, już pewnie w ogóle nie będzie miał nic wspólnego. Gdzieś tam ten morderca się pewnie będzie przewijał, ale na zasadzie raczej pewnie komediowych, żartobliwych scen. Podejrzewam, że popieprzy się coś jeszcze bardziej i nie wiem, yy, równoległe ziemie, będziemy mieli kryzys na nieskończonych światach, nie? E, no, no nie wiem, tylko w wydaniu Blumhouse. w jednym nie. świecie. No tego typu rzeczy pewnie jakieś, no pewnie odpłyną mocno, bo, bo nie ja sądzę, powiem, żeby że... robili teraz krok w tył, nie? Mm, ale czego nie zrobią, ja jestem ciekaw i ja bardzo chętnie to zobaczę, jak już nie będzie pandemii, to nawet w kinie, bo Podoba mi się to, co z tym robią. Podoba ja mi też. się ta świadomość, ta zabawa, ta lekkość i to, że to wzbudza emocje. Jestem totalnie na tak. Ja też. Też mi się to podoba i też czekam. No to myślę, że tym e, możemy zakończyć. To co? Dzięki za rozmowę. Dziękuję i a wam, słuchacze, życzę miłego a, weekendu. Dziękuję również. A wam, tygodnia. słuchacze, tradycyjnie już. Tradycyjnie już. Czekaj to może napiszę. Dziek, dziękuję również, a wam słuchacze tradycyjnie już życzę y, miłego weekendu, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym nawiedzonym podcaście. W następnym nie z pamięci, zawsze mówię, także że jakby... popsułeś, ale to jest powtórzenie z różnicą. <gulia> ale to jest <gulia> równoległy świat, więc może, mogą być zmiany. Mhm, mogą być.